41 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam wszystkich serdecznie. Jest ze mną Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. W studiu Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie. I jest też ze mną Krzysztof Machocki. Dzień dobry. Który jest rzecznikiem prasowym z Wikimedia Polska od niedawna. A przez hangouta połączyliśmy się z Szymonem Grabarczukiem w, Lo w Londynie, w, L w Lublinie. Halo? Yy, halo? Na chwileczkę Was przerwało. Rozumiem, że w tym momencie powinienem powiedzieć dzień dobry. Tak jest. Aha, bo nie słyszałeś. No to teraz już jesteśmy razem. Wojciech Tadeusz, mężyk zapewne z Dolnego Śląska. Yy, z Górnego Śląska. Z dzień dobry Państwu. <laughs> Ciągle zapominam. I yy, yy, Wojciech Pędzich z Gdańska. Dzień dobry wszystkim. To za chwilkę zaczniemy. 41 tydzień, piękna, złota, jesień. Jeszcze nie tak złota, ale już, ale już jesień i, i, i bardzo ciepła. Nie wiem, jak u Was jest? U nas jest 23, 24 czy 25 stopni. Jak tam u Was? E... Na jest złoto, ale chłodniej. Chłodniej. A Równie w mnie Równie... jest bardzo słonecznie i ciepło. Aha. A u Ciebie, Wojtek? Oj, coś nam Wojtek uciek z Górnego Śląska. Jest, jest, o. Halo. No jakieś strasznie dzisiaj przerywa. Nie wiem jak to pójdzie. Z mojej strony w każdym razie pogoda dosyć fajna. No dobrze, to może w takim razie opowiem co dzisiaj w audycji. Statystyki oglądalności z września 2014 roku to za chwilkę Wojtek przedstawi. Tablica ogłoszeń. Najczęściej odwiedzane zestawienie na Facebooku, o to będziemy o tym rozmawiać, czy to tak powinno być, czy nie. No i chyba duży temat pomnik wikipedystów w Słubicach. Pojawiło się naprawdę duży odzew w mediach a propos tego tej inicjatywy. Dobrze, to co, zaczniemy w takim razie. Wojtku, oddaję Ci głos. Opowiedz nam, jak to wyglądało we wrześniu, jeśli chodzi o polskojęzyczną Wikipedię. We wrześniu było dosyć monotematycznie, ponieważ kręciło się wokół piłki siatkowej, wokół mistrzostw świata w piłce siatkowej, które odbywały się w Polsce, gdzie reprezentacja Polski zdobyła pierwsze miejsce. Ale tak po kolei, to na dziesiątym miejscu najczęściej oglądany był artykuł Gibraltar. Pamiętamy, był taki mecz Gibraltar Polska, gdzieś na początku września, zakończony wynikiem 07. No to właśnie o to chodziło. Widocznie kibice chcieli przed meczem czy o meczu dowiedzieć się coś więcej o tym państwie. Na dziewiątym miejscu mamy artykuł Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn. To jest ten artykuł przekopiowy, taki syntetyczny o wszystkich mistrzostwach w siatkówce. E, na miejscu ósmym mamy Michał Winiarski. To jest siatkarz, no tak. reprezentant polski. E, na miejscu siódmym nie wiem skąd się wzięło Jezioro Solińskie. A może siatkarze byli tam na wakacjach? <laughs> Trudno mi powiedzieć. Albo może wybierają. Się. E, w każdym razie był jakiś jednodniowy skok. Wakacje, to raczej nie wakacje, ale powiedzmy, że także trafiło do miesięcznych. Mhm. Na szóstym miejscu małe wyłamanie, ale bardzo uzasadnione Ewa Kopocz. To jest pani premier od 22 września. Piąte miejsce, wracamy do tematu świadkówki. Stefan Antiga, trener reprezentacji Polski. Na czwartym miejscu mamy artykuł Polska, który jak zwykle jest popularny co miesiąc wysoko, zauważamy w statystykach, go w nie. naszym zestawieniu czołowej dziesiątki. Na miejscu trzecim znalazł się siatkarz Mariusz Wlazły. Na drugim miejscu reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn i na pierwszym miejscu Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn 2014. No to mocno tutaj jest dominowane rzeczywiście, ale myślicie, że to... Tak, bardzo mocno dominowane. Mhm. Myślałem, że zmiana rządu też jakoś e, bardziej będzie widoczna e, w miesięcznym zestawieniu, ale żadnych nowych ministrów tutaj nie widzieliśmy poza panią premiera. No no premier, który jest najjaśniejszym, najbardziej zauważalnym potem każdego gabinetu, także Uzasadnione, no ale ja tutaj widzę dwa aspekty. Pierwszy to, że te mistrzostwa były, zdaje się, nieogólnie nie, nie dostępne. To znaczy, nie można było ich oglądać w normalnej telewizji, tylko przez Kodowany, tak zwany pay-per-view. Co już nawet kabarety sobie z tego robią dowcipy. Byłem ostatnio na występie kabaretu Anim Rumru polecam gorąco. Ale druga rzecz to chyba już jednak użytkownicy Wikipedii wiedzą, że wszystkie statystyki i sportowe strony w Wikipedii są bardzo dobrze opracowywane. I to chyba jest naprawdę prężnie działająca grupa użytkowników, którzy na bieżąco, błyskawicznie aktualizują te strony. No ja jestem zawsze pod wrażeniem, jak to szybko jest u nas poprawiane i ile można się dowiedzieć z samych obserwacji czy ostatnich zmian, czy nawet swoich obserwowanych. No zauważyłem, że niektóre wyniki statystyki są, są wręcz aktualizowane po każdym golu, po każdej części spotkania. A z drugiej strony taki, taki pstryczek, że piłka nożna, troszeczkę zmienię sport, ale piłka nożna, która jest w Polsce bardzo widoczna, wręcz sport narodowy, portal piłka nożna, który jest dwa kliknięcia od strony głównej, nie ma aktualnych statystyk. Takie naprawdę przekrojowe, zbiorcze miejsca w Wikipedii czasami są niedopieszczone zupełnie. Hmm. Mam wrażenie, że to jest ten kolejny element, że wiele osób nie zna y, głębi, Wikipedii czy Wikimediów, tak? No bo nie tylko portal, które są też rzadko, rzadziej aktualizowane, tak? y, Ale też tutaj mamy się Wikinews, które też y, rzadziej jest przez edytorów odwiedzane. Najlepiej są potraktowane rzeczywiście też szeregowe artykuły o pojedynczych piłkarzach, sezonach Zyska. wydarzeniach sportowych typu mistrzostwa. Już się chyba tak utarło, że to jest najbardziej naturalna droga, że zwłaszcza, że jak się wpisuje coś w Google, to i tak Wikipedia wyskoczy na pierwszym miejscu. Może jest to też przyczynek do tego, żeby tą strukturę, tą, tą wielostrukturę Wikipedii troszeczkę uprościć, ale to już jest. No, to jest tak. To jest temat na rozmowę w innym zespole. Po, po nowinach spotykamy się w zespole plwiki. UX, który pracuje właśnie nad takimi rzeczami. Bardzo dziękujemy Ci, Wojtku, za przygotowanie tego zestawienia i no, tutaj sugestie są takie, żeby, żeby gdzieś na Wikipedii znalazło się takie zestawienie w statystykach na przykład. Co Ty na to? No właśnie nie wiem, czy wszyscy byliby zachwyceni, gdyby to umieszczać w samej Wikipedii. Ustaliliśmy Bo? tutaj, mamy konsensus, że tak. Ja jestem też za. Znaczy, nasze ustalenia oczywiście nie mają mocy konsensusu, ale po prostu zgodziliśmy się, że skoro w ramach SignPosta robią coś takiego, to dlaczego by nie u nas? W ogóle nie, rob, nie widzę przeszkód. No właśnie, SignPost był dla mnie inspiracją, żeby to jakoś gdzieś zapisywać, skoro i tak już obserwuję. No to myślę, że chyba nie ma przeciwwskazań, zrobimy i tyle. Jeśli nie... nie, absolutnie nie ma przeciwwskazań, żeby w ogóle pisać statystyki o Wikipedii w Wikipedii. No to jest właśnie. to bardzo naturalne miejsce, gdzie te statystyki mogłyby się pojawić. Dokładnie tak. Czy Wojcie... No chyba, że na Metawiki czy tam gdzieś, ale to, mhm. to dotyczy tylko naszego lokalnego trafiku, więc u nas lokalnie. Jak... Ale znowu, znowu zrobili, gdybyśmy to zrobili na metawiki, gdybyśmy y, zrobili coś takiego, to miałoby to sens, gdyby robiła to większa ilość projektów i gdyby można było w ten sposób robić statystyki międzyprojektowe. Sí. A i tak uważam, że kopia lokalna naszych statystyk byłaby potrzebna w Wiki. Oczywiście, że to ja. nasze. Mhm. Wojtku, jakbyś oh, potrzebował czy... jakiejś pomocy w tym, no to ja chętnie tutaj się dołożę i będę też e, aktywny e, w, w tych statystykach, się, ale to chyba nie jest jakiś wielki problem, żeby utworzyć czy taką stronkę, w sensie, że to nie jest problem, żeby to robić na wiki zamiast na Facebooku, jak sądzisz? No chyba to nie powinien być problem. Z, zamieściłem tutaj link do fine posta właśnie. Mi się bardzo to spodobało. Po pierwsze jest ładna tabelka, jest, są uwagi, tak samo jak Wojtek gdzieś tam tłumaczy przy każdym dlaczego. Jest obrazek. Jak ktoś lubi, to no całkiem przyjemny to jest dla oka. Liczba wyświetleń. Oczywiście na początku jest liczba porządkowa nazwy artykułu. I jeszcze co ciekawe, jest klasa artykułu. Coś, co na EnWiki jest bardziej konsekwentnie prowadzone, u nas jeszcze nie. Chociaż no to też jest temat na do, do UXa. No to jest temat na zupełną in dyskusję inną. Oczywiście. Czy jeszcze nie? Czy to może. Dobrze, że u nas nie. Yy, tak, ale tak czy inaczej, całkiem, całkiem ładnie to im wyszło. Po prostu yy, estetycznie to całkiem nieźle wyszło im no. mhm. To wygląda. Mhm. No to po możesz, można to z tego wzoru skorzystać przecież, prawda? Mhm. No dobrze, to ja już sam z Wojtkiem, w takim razie umówimy się po audycji, może jakoś w tygodniu i, i porozmawiamy na ten temat i może coś wspólnie zrobimy, albo może Wojtek sam zrobi, a ja chętnie tam będę coś pomagał, jeśli, jeśli będzie potrzebna ta moja pomoc. To będziemy mieli to na wiki, a wtedy można linkować na Facebooku, raczej to, co jest na wiki. No nie wiem, może, może tak. To się zastanowimy. Jeszcze tak? Tak, zastanawiam się. No to fajnie. Dobrze. Ja tutaj zapomniałem o takim ważnym temacie. No przecież mamy Krzyśka ze sobą tutaj w studiu i on tak został zaproszony, żeby nam coś opowiedzieć o tym, bo przecież został rzecznikiem prasowym. To pierwsze takie płatne stanowisko w naszym stowarzyszeniu. Znaczy konkretnie to chyba drugie, a ja jeszcze bym proponował może najpierw powiedzieć tablicę ogłoszeń, bo to będzie krótsze, Aha, a potem przypomników wikipedystów na pewno to będzie się ładnie. Zgrywało z w ogóle tematem. No dobrze, to, to do, dodamy tutaj przed, jakoś w, w okolicach pomnika Wikipedystów. Yy, właśnie, tablica ogłoszeń. Yy, o, gdzieś mi zniknęła ta tablica ogłoszeń. Ktoś skasował. jest tablica ogłoszeń. A jest, tutaj. Okay. O, jest, otworzyła się. I co, mamy? Dzień nowego artykułu, wczorajszy. Nie ma pewnie jeszcze wyników. Wyniki akurat same się robią. Nie wiem, jakie są, w każdym razie były. To jest rutyna. Okej. Okay. Po e... prostu 10 dziesiąty to jest, tak? Dziesiąty dzień października i 10 miesiąc, w związku z czym to jest dzień nowego artykułu. Tak, Mat Marek y, pomaga jakoś intensywniej w fundacji. Y, przy... No konkretnie tak. Jest, no, jest, dany... jest pracownikiem teraz. Pracownikiem jest, tak? Pracownikiem, konsultantem, jak on sam to określił. No to mamy swój taki, chyba nie pierwszy wkład w fundacji. Ktoś był wcześniej w No, zależy to patrzeć. Jeżeli z perspektywy grona pracowników wywodzących się ze społeczności polskojęzycznej, to pierwszy. Aha. Natomiast Polaków w fundacji, nie pierwszy. Myślisz o Tomku Fincu, tak? No, jest Tomek. Jest jeszcze drugi, przepraszam, jak on się tam i pamiętam. No jest przecież tam dwóch, a Juliusz Gonera oczywiście, no i to są pracownicy, a jeszcze w fundacji jako szerzej pojętej jest oczywiście Pundit też FDC, prawda? No i również Komisja Rzeczników, w której udziela się Tomek Ganicz. No i chyba Bucz jest tam gdzieś, prawda też? Tak, również. No właśnie, etatowych pracowników e, niewielu, ale w ogóle nierozumianej e, okołowiki mediowych, około fundacyjnych sprawach, no to tak jak Szymon mówi, troszeczkę swoich wypustek mamy. No mm. właśnie, a Matt Mareks, czyli Bartosz Dziewoński e, jest programistą teamu editing, e, czyli czym się zajmuje ten zespół? Chyba. Tym co Matt wizual, Marek zwykle, czyli po prostu rozwiązywanie editorem. problemów na poziomie zwykłego edytowania, na przykład, e, a wyskoczył mi tutaj bóg, bo ten szablon powinien tutaj substować, a nie substuje, e, bo to jest na poziomie template data, no to zgłoś buga i takie tam. Mhm. No, a czyli... propos zgłaszania błędów właśnie, też jest nowy serwer, tak? Serwis do zgłaszania błędów. Fabrykator. Właśnie. E, jest już czy... Nie, jeszcze nie. nie 17 października. Błędów. On jest właśnie... Miejscem takiej, takiej roboczej współpracy, której, miejscem, które jest wymagane po prostu, bo się okazuje, że MediaWiki nie jest napisane do takich celów. Czyli znaczy, tutaj też można współpracować nad pisaniem tekstów, ale nie nad, nie nad jakimiś takimi bardziej technicznymi rzeczami. Samo to, że w tym momencie się spotykamy w radiu, a nie piszemy MediaWiki i właśnie ten serwis jest połączeniem tego, co już istnieje od dłuższego albo krótszego czasu. Bugzilla dłużej, powiedzmy Trello mniej, krócej to było. No ale właśnie ten fabrikator jest teraz, ma być takim, on już jest tak, taki, takim centralnym miejscem współpracy, rozwiązywania problemów, no i wszystkiego tego, co na przykład teraz się dzieje na Trello. Czyli takiego, no mamy tablicę, co jest do zrobienia, jakieś tam uwagi, e, jakieś tam mhm. takie przesuwanie między kolumnami, co kto, do, do czego się zgłasza. No także, także tak to mniej więcej wygląda. No mamy tu też informację z 3 października o tym, że w Słowicach właśnie będzie uroczystość odsłonięcia pierwszego w Polsce pomnika Wikipedii, ale chyba to nie tylko w Polsce jest pierwszy. No ale co zaraz do tego dojdziemy. No właśnie myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby przejść, bo wcześniej o wyborach administratorów mówiliśmy i to chyba teraz jest odpowiedni no tak. moment, żeby przejść do pomnika. No właśnie, tak tydzień temu rozmawialiśmy o tym pomniku, mówiliśmy, ale tak... Po tygodniu bardzo dużo się zmieniło, mam wrażenie. No, temat rośnie, tak. I to rośnie chyba bardzo ostro. No, na pewno rośnie ilość mediów, które się tym tematem zainteresowały, dlatego że zaczęło się od pojedynczych wzmianek gdzieś w portalach lokalnych słubice24.pl i tego typu klasa. Potem to przeszło burzą przez polski internet, ale raczej od stron właśnie lokalnych, jakichś niewielkich mediów. Podłapało to polskie radio, które puściło to najpierw w swoim serwisie internetowym, potem w serwisie angielskojęzycznym, stamtąd przejęła to Russia Today i puściła to we wszystkich swoich wersjach językowych, no i nagle gruchnęła wieść wczoraj czy przedwczoraj, że Associated Press napisało o tym notkę, lepszą lub gorszą wprawdzie, tam akurat Słubice występują jako wschodnio-polskie miasto. A dalej na zachód to już trudno trafić, no ale nie bądźmy małostkowi. Natomiast y, niewątpliwą zaletą jest to, że artykuł o pomniku y, Wikipedii ze wzmianką o tym, że mamy polską Wikipedię, ze wzmianką o tym, że mamy niemiecką Wikipedię, że będą przedstawiciele i tak y, dalej. Angielskojęzyczna wersja tego artykułu poszła do ponad 12 tysięcy redakcji na całym świecie, które umieściły to, przynajmniej umieściły to na swoich stronach, a część z nich, y, podejrzewam, że opowie o tym też w swoich serwisach informacyjnych. Wiele więcej redakcji też przetłumaczyło to na swoje własne języki. Ja śledziłem akurat wersję hiszpańską i też są już tego tysiące. Podejrzewam, że im mniej liczebny język, liczebnie silny język, tym tych artykułów będzie mniej, ale nie zdziwiłbym się, gdyby dało się znaleźć też wersję informacji o pomniku w Słubicach, w językach Azji Środkowej albo Azji i Pacyfiku. No, ciekawe jest również to, że temat roli podejmował również i Tartas. Również Spiegel napisał na swojej stronie internetowej o, o odsłonięciu pomnika. No, niestety mój niemiecki nie jest na tyle dobry, żeby, żeby przeczytać cały artykuł, ale Spiegel napisał. Ale w rosyjskojęzycznej y, pojawiły się informacje po hiszpańsku, tak? Mówiłeś się... yy, Tak, bo Russia Today, Russia Today wypuściła, nie jestem pewien, czy wypuściła po rosyjsku, natomiast na pewno w swoim hiszpańskim i angielskim serwisie wypuściła informację własną jeszcze przed Associated Press. Także faktycznie korespondentka w Polsce musiała własnoręcznie dotrzeć do tej informacji i puściła ją do redakcji, która się tym tematem zainteresowała na tyle, żeby to przekazać dalej. No właśnie, czy taka prasówka jest jakoś y, zbierana w jednym miejscu, a propos tego pomnika na przykład? Mamy stronę całej prasy Wikiped... na temat Wikipedii, tak? Ja jako nowy rzecznik staram się tę stronę przejąć i przejąć dodawanie, także jest ona przynajmniej w tej chwili aktualizowana w miarę na bieżąco. Być może będzie konieczna zmiana nieco formuły, dlatego że ona w założeniu miała zbierać tylko i wyłącznie artykuły polskojęzyczne. No, w przypadku pomnika w Wikipedii głupio by było nie wspomnieć o tym, że piszą o nas na całym świecie. Także możliwe, że trzeba będzie nieco poszerzyć jej zakres. No natomiast strona w tej chwili jest aktualizowana w miarę na bieżąco i wydaje mi się, że zbiera wszystko, co się dzieje w polskim i nie tylko w polskim internecie wokół Wikipedii i projektów. 18 informacji jest na temat pomnika wymienionych na tej stronie. Mhm. No ale tak warto zauważyć, że przy okazji mówienia o pomniku, no bo pomnik to tam jest jakieś wydarzenie oczywiście, ale pojawia się mnóstwo artykułów takich na temat Wikipedii, bo bo jak gdyby przy, ludzie sobie przypominają, redaktorzy, mm. że coś te. A, rzeczywiście Wikipedia, no tak. <śmiech> jest coś takiego. Jest bardzo fajny artykuł, do którego właśnie link będzie w notatkach. Bez niej większość młodych Polaków nie skończyłaby szkoły. Wikipedia będzie miała w Polsce swój pomnik, to właśnie przy okazji tego, ale artykuł jest tak naprawdę o tym, Paweł Luty go napisał, o tym, jak, jak funkcjonuje Wikipedia i bardzo taki wydaje mi się przyjazny i dosyć fajny dla nas artykuł. Chyba, nie wiem, czy czytaliście. To jest portal natemat.pl mhm. takich, takich artykułów było ostatnio kilka, no i mamy przyczynek do tego, że że, że yy. Może z drugiej strony. Wikipedia istnieje na tyle długo i tak bardzo zrosła się z internetem, że mam wrażenie, że wielu ludzi korzysta z niej na co dzień, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. To znaczy traktuje Wikipedię trochę tak, jak się traktuje Google'a. Nie jest celem, a środkiem do jakiegoś celu. W związku z czym korzystając codziennie, po kilka razy dziennie, ludzie nawet nie, nie zwracają uwagi na to, że to jest Wikipedia, że można ją edytować, że można coś z nią zrobić, że można się włączyć raczej traktują to tak, jak się traktuje nie wiem, własną rękę, tak? No i to jest oczywiście olbrzymia zaleta i olbrzymi sukces Wikipedii, ale jednocześnie też spore wyzwanie dla nas jako Wikipedystów, dla nas jako członków tej całej społeczności, a jednocześnie dla mnie jako rzecznika i dla Natalii jako nowego szefa naszego biura prasowego, bo mm, zagrożenie jest takie, że się coraz bardziej będziemy zamykać we własnym sosie, a ludzie spoza będą nas traktować, no, Pojawił się nowy artykuł na Wikipedii, skorzystałem, przeczytałem, do widzenia, i idę dalej, zamiast faktycznie przyłożyć do tego swoją rękę. Istnieje niebezpieczeństwo, że z czasem się po prostu zestarzyjemy i wymrzemy, a nie będzie nowych, więc zastępowanie pokoleń jest tutaj konieczne i trzeba jak najwięcej osób ściągać. E, tam ja myślę, że to nam nie grozi. Bywamy jeszcze traktowani jako, jako medium, które ma, nie wiem, którego treści można schakować, że tak powiem. Przez jakiś czas było cicho, a tutaj przedwirtualna Wirtualna Polska napisała o, o, o wandalizmie w hasie na, na, na Wikipedii poświęconym Jennifer Lawrence. W ogóle może warto nawiązać do bloga wikimediowego blog.wikimedia.pl, który odżył dzięki zespołowi prasowemu naszemu, który już w październiku sześć newsów wyprodukował. Ten news na temat tego y, wandalizmu w, w anglojęzycznej Wikipedii y, m, chciałbym bardzo coś z tego miejsca pochwalić. Jest tak rzeczowo wypunktowane, co w nim było nie tak, także mi się podoba. No, a jaki jest adres do tego bloga, to trzeba przypomnieć i w notatkach... No mi... .wikimedia.pl. Czyli jest subdomena. No to, to... Jest, jest, jest subdomena i, i rzeczywiście... To znowu jest taki artykuł, który opublikowała Wirtualna Polska. Coś, co mnie tym bardziej boli, bo Wirtualna Polska um, prezentowała um, strony Wikipedii w swoim podserwisie Wikipedia, Wikipedia Wirtualnej Polski um, na mocy umów, które były podpisane gdzieś wyżej, o wiele wyżej od nas. Um, było to już 5 lat temu. I tak naprawdę na początku bardzo trudno było ich przekonać do, do, do, do pewnych zasad, które, którym hołdujemy, do opisywania prawidłową licencją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później było lepiej, później encyklopedia Wikipedia Wirtualnej Polski znikła i nagle pokazuje się taki artykuł, który znowu cofa rozumienie Wikipedii o kilka lat. Że wrakowało mi słowa, że Wikipedia została schakowana tymi zdjęciami, bo już też gdzieś kilka lat temu w polskim radiu e, słyszałem takie określenie, że, że strona Wikipedii została schakowana. A później na przykład były, było epatowanie e, zrzutami ekranu e, bodajże z hasła Barack Obama na anglojęzycznej Wikipedii, gdzie pierwsze literki w każdym wierszu tworzyły napis: Obama did World Trade Center. To może ja jeszcze wspomnę o tym, że akurat z tym artykułem z Wirtualną Polską posłaliśmy im bardzo łagodne sprostowanie. Łagodne dlatego, że mimo wszystko wspomnieli dosyć pozytywnie. To było oczywiście, to było oczywiście wklejka tak naprawdę z mediów angielskojęzycznych i dlatego ten artykuł miał taką formę, jaką miał. Podejrzewam, że ktoś po prostu przetłumaczył z jakiegoś angielskojęzycznego serwisu plotkarskiego i nawet się nie zastanawiał, natomiast wkład twórczy był, ponieważ w tytule wspomniano, że Wikipedia zareagowała błyskawicznie, co uważam jest dosyć miłe w całej tej sprawie, ponieważ amerykańskie portale jakoś nie wspominały o tym, że była błyskawiczna reakcja, faktycznie była. Natomiast też trzeba pamiętać, że chyba naszą rolą nie jest prostowanie i zmuszanie do publikowania sprostowań w trybie prawa, pra, prawa prasowego, bo istnieje niebezpieczeństwo, że w ten sposób zrazimy do siebie media i po prostu no, przestaną oczywiście. z nas korzystać, więc lepiej nie. Ja myślę, że lepiej właśnie Dobra. przypominać, mhm. informować w jaki sposób, a potem każdy dziennikarz, który będzie miał z tematem jakiś problem, bo zawsze jest jakiś problem, będzie wiedział do kogo się zwrócić i, i, i ten telefon, jeśli będzie miał pod ręką, to wykona, Albo e-maila napisze i wtedy dostanie lepszy materiał. Po prostu no każdy dziennikarz chce mieć dobry materiał, ale jak nie ma się do kogo zwrócić, żeby go poprawić, no to, no to jest problem. A teraz już ma. Taka jest między innymi na, nasza rola jako zespołu prasowego. Ja i Natalia, która akurat odpowiada głównie za te sprawy internetowe, także blok, o którym już wspominaliśmy, który odżywa, a będą następne zmiany i to zmiany dosyć rewolucyjne, ale na razie nie chcę jeszcze za dużo zdradzać, ale to no, już w ciągu najbliższych zjeść. tygodni naprawdę bardzo wiele się tam zmieni. Już widać spore zmiany, jeśli chodzi o samą częstotliwość publikowania artykułów, o jakość informacji, o e, dobór informacji, natomiast to jest dopiero wierzchołek góry lodowej będzie dużo, dużo więcej zmian. Widać też, myślę, zmiany w pozostałych około internetowych inicjatywach, czyli wszystkie profile na portalach społecznościowych, wszystkich projektów. Natalia z Poznania stara się zebrać to wszystko w własnym ręku i jakoś przejąć nad tym nie tyle kontrolę, ile zarząd także będziemy w sposób bardziej jednolity informować świat dookoła nas o tym, co się dzieje w społeczności. No, a jeśli o mnie chodzi jako rzecznika, to faktycznie to, o czym Borys wspomniał przed chwilą, to jest chyba najważniejsze zadanie, żeby tak jak kiedyś Amerykanie żartowali Europa, a do kogo ja tam mam zadzwonić, jak mam coś do załatwienia, to żeby było coś <śmiech> no podobnego w przypadku projektów Wikimedia. Do kogo ja mam zadzwonić? No właśnie, więc Krzysztof Machocki, centrala Tef Telefoniczna służy po to, żeby mógł być kontaktem dla dziennikarzy w przypadku, gdyby pisali, a nie do końca wiedzieli, no o co w tym chodzi. A kontakt już jest zaktualizowany na stronie wikimedia.pl? Od wczoraj kontakt na stronie do rzecznika jest zaktualizowany, ale strona wikimedia.pl też się będzie zmieniała w najbliższym czasie, także tam też można się spodziewać wielu zmian. No, ale znaleźć będzie można, na pewno. Kontakt no. już jest. Na, na a propos, pewno. Na propos tych materiałów, które przywołałem, tak? może, może warto oprócz tablicy ogłoszeń do mhm. programu audycji dodać właśnie wikimediowy blogy. No właśnie dodałem przed chwilką, ale patrzę, że tutaj rzeczywiście sporo tych ogłoszeń, jest nawet informacji, o której nie wiedzieliśmy wcześniej, że jest 3000 artykułów polskojęzycznych w wiki podróżach. To Natalia wczoraj umieściła taki wpis. No, będziemy musieli teraz do prasówki naszej tutaj wiki radiowej dołączyć również bloga, z czego się bardzo cieszę, bo brakowało nam takiego wsparcia. Zawsze sami szukaliśmy jakichś takich materiałów, niełatwo było znaleźć. A teraz, no, mam nadzieję, no, pytałeś że. Tutaj... mnie o bloga podczas mojej wizyty w Warszawie tak, w... Tak. No, widzę, w lipcu to... masz bloga. No cieszę się bardzo, ale ja tylko pytałem nic tutaj, wiesz, no, brakowało tego i fajnie, że to zaczęło żyć. A tu swoją drogą, swoją drogą, jeszcze jak już mówimy o blogu, to tak wtrącę dwie rzeczy. Jedna krótsza, druga dłuższa. Krótsza. Bardzo fajnie by było, jakbyśmy i to mówię przede wszystkim teraz do Krzyśka, jako, jako Wikimedianie ci nastawieni do mediów, przynajmniej tak mi się wydaje, jakbyśmy akcentowali to, że nawet niekoniecznie Wikipedia zareagowała błyskawicznie, co wikipedyści. Oczywiście zgadzam się, że nie w trybie prawa prasowego i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli w ogóle o sobie coś mówimy, to nieko... Z jednej strony Wikipedia jest tą marką i tak dalej, więc bla bla bla. Wikipedia i wszyscy wiedzą o co chodzi. Z drugiej strony komunikat Wikipedia zareagowała błyskawicznie, jest emocjonalnie pozytywny, merytorycznie błędny, bo to na zasadzie ty śmiało edytuj, ty też mogłeś na to zareagować, inni zareagowali, ale nie są jacyś specjalnie predestynowani do tego, żeby reagować, bo równie dobrze to ty też mógłbyś, gdybyś, gdybyś coś tam chciał, edytował i tak dalej, i tak dalej. Pełna Więc, zgoda. Y, y, taka, takie, takie uświadamianie o tym, że to jest jednak społeczność, bo... Jeżeli człowiek wie, że jest społeczność, to wtedy wie, że może do niej dołączyć. Pełna A zgoda. Tak, to tak, no to ty też edytuj Wikipedię. No i dobra, no co, co z tego w ogóle będę miał? No, no co? No pieniądze nie. Pełna zgoda. Gdybyśmy to my pisali uh -huh. ten artykuł, to zapewniam cię, że tak by to wyglądało. Natomiast w przypadku, gdy naszą rolą jest reagowanie na to, co się dzieje na zewnątrz, to musimy tak naprawdę za każdym razem, oczywiście masz rację, tylko musimy za każdym razem wyważyć, e, jaki będzie potencjalnie zysk dla społeczności z tego, że e, my za wszelką cenę przeforsujemy zmianę już istniejącego i puszczonego w internet, czyli w świat artykułu, że tam się nagle zmieni i będą dwie wersje. W jednej będzie, że administratorzy Wikipedii zareagowali, a w drugiej będzie, że redaktorzy Wikipedii zareagowali. To jest tak naprawdę rozdrabnianie tak, nie, to, się i to, niewielki sukces. Po natomiast... mówię o tym, że jeżeli my coś mówimy, to mhm. możemy sobie wpisać w taki, nie wiem, taką listę do jakichś dobrych praktyk, czy coś w tym stylu, tak dla zapewnienia pewnej jednolitości działań na zewnątrz, że jeżeli już mówimy o takich rzeczach, to może lepiej by było mówić o społeczności, a nie o Wikipedii jako takiej. Tak Oczywiście. samo jak nie wiem, ten, można powiedzieć, że próbujemy unikać sformułowań typu zespół Wikipedii, redakcja Wikipedii, bo takiej nie ma, więc jak już to społeczność wikipedystów. A drugi wątek to to, że no Pundit został profesorem. To też jest właśnie z bloga, a też o tym nie powiedzieliśmy. No, tak, ja już bym... mówiłem o tym z Londynu. Spotkałem się właśnie z. z ale on wtedy chyba jeszcze nie został profesorem. Był profesorem, był profesorem jest, tak, wtedy, już? Tak, właśnie. Gratulowałem mu. Możecie posłuchać sobie tej audycji, tej to rozmowy. Okej, znaczy, okay, być tej może. Y, y, znaczy, ale... Tak, to było przed wręczeniem. Y, przed limina, wręczeniem, więc, tak. Więc być może y -hmm. już teoretycznie był, ale, ale y, nie było tego, tej kropki na i. No to takie taki no, oficjalne właśnie, tylko, tylko to wręczenie, mhm. Było to był już profesorem, ale jeszcze przed wręczeniem nominacji. Mhm. No właśnie. Także fajnie, że takie miejsca się pojawiają. Rzeczywiście trudno będzie pewnie zmienić to pojęcie ludzi o Wikipedii, że to nie jest jakiś redakcyjny zespół. Skoro sami nazywamy się encyklopedią, no to każda encyklopedia ma redaktorów, ma zespół redakcyjny i ma jakiegoś naczelnego czy, czy jakiegoś wydawcę. Ludzie są do tego przyzwyczajeni. Każda oprócz Wikipedii. No, tutaj też no, można no, powiedzieć, no, że, no, że no, jest... Troszeczkę w tej sieci drugiego, drugiego pokolenia Web 2.0 już troszeczkę się tak, zmieniło troszkę, podejście do troszkę to inaczej. Do, y -hmm. do, do no Ale, ale taka, taka poważna instytucja, jak Politechnika Warszawska, która jest swoją drogą pracuje, yy, też próbuje zgłosić swoje artykuły do redaktorów wikipedii, żeby je zweryfikowali, tak? Dokładnie napisali na, na swojej stronie. Był kontakt do nich? Bo widziałem tylko, że o nich chcą, że się pojawiają informacja, ale... Aha, czyli sprawa jest w toku. Tutaj, tutaj, tutaj paradoksalnie całkiem to nie jest taka błędna informacja, bo, bo chociaż redaktorzy wikipedii teoretycznie powinni weryfikować, to tak w praktyce właśnie jest. Więc, no więc właśnie więc te funkcje ten komunikat są komunikat Drugie dno właśnie prawdziwe. No, czyli te funkcje istnieją, tylko one się inaczej nazywają i, i kto inny pełni nie, nie, nie, nie, nie. ich rolę. właśnie, ale właśnie dokładnie o tym mówimy że jednak ci redaktorzy Wikipedii naprawdę weryfikują, więc, więc zdanie jest prawdziwe. A czy nie macie wrażenia, że tak naprawdę to jest kwestia głównie językowa, że... Przeciętny polski internauta ciągle jeszcze się nie nauczył naszego wewnętrznego żargonu, w związku z czym odczuwa pewną taką nieporadność, gdy trzeba się skontaktować z Wikipedią, bo traktuje nas z jednej strony jako już w sumie poważne medium, no to skoro poważne medium, to musi być redaktor i musi być redakcja i muszą być redaktorzy, e a z drugiej strony, internetowe, no to hmm, jak się do nich zwracać? Że może to jest kwestia tak naprawdę wyłącznie języka i e, myślenia osób, które chcą się z nami skontaktować, a niekoniecznie tak naprawdę kwestia problemów e, wewnętrznych samej Wikipedii i problemów naszej struktury. Wydaje mi się. Oczywiście. Że... Oczywiście. Właśnie to, co chciałem przekazać, to było to, że, że y, y, jakby takie pierwsze. Y, pierwsza, pierwsza warstwa tego komunikatu było właśnie tak, co, co ty powiedziałeś. Więc jasne, to jest oczywiste ale mówię, że pewną ironią losu jest to, takim, takim smaczkiem, jest to, że gdyby to przełożyć na nasz wewnętrzny język, to zdanie pozostaje prawdziwe. Bo to rzeczywiście, y, oni mówili o tym, że wikipedyści będą na, nanosili jakieś tam poprawki, na które prawdopodobnie trzeba będzie czekać, a z naszej perspektywy to jest wyrzutat właśnie na nasz system wersji przejrzanych i na tych ludzi, którzy oznaczają albo nie oznaczają. Jak oznaczają, to dlaczego? Jeżeli nie oznaczają, to dlaczego? Wydaje mi się, że jednak to nie jest taka tylko kwestia językowa, ale za tym językiem też kryje się pewne inne trochę pojmowanie idei, tak? Oni, mam wrażenie, chociażby na przykładzie tej nocki, chcieli jakby wysłać do jakiegoś zespołu redukcyjnego, który to zatwierdzi, tak? No, a takiego ciała, który jakby może to zatwierdzić, że jest wszystko okej, okay, u nas nie ma, tak? Więc to jest jednak trochę inny sposób myślenia. No i też troszkę rozjaśnia y, tym, którzy są potencjalnymi edytorami, no bo jeśli mówi się, że jest jakiś zespół, to do niego trzeba się dostać w takim razie, a żeby się do niego dostać, no tutaj nie ma z tym problemów, żeby się dostać do tego zespołu. Każdy może po prostu redagować, nie? Tylko, no właśnie, a ile wynosi teraz y, okres oczekiwania na weryfikację? Bo tam patrzyłem, że chyba 21 dni mniej więcej. To jest chyba na... Przejrzenie powtórne, tak? Bo pierwsze przejrzenie staje się jakoś krótsze. No jest dużo tych artykułów, tak, około 5 tysięcy. Zastanawialiśmy się, się. właśnie dlaczego, dlaczego Politechnika mówi o tygodniach, kiedy to hasło czekają na weryfikację. I rzeczywiście potwierdziło się to w statystykach średni, średni czas oczekiwania na przejrzenie. To jest 21 dni, ale faktycznie tak jak mówi Marek, to są artykuły nie nowe, a już edytowane, ze zmianami, ze zmianami dodatkami. Odczekującymi na przejrzenie. I myślę, że tam są też bardzo duże różnice, mam wrażenie, w tych no, artykułach. Tak. Niektóre zmiany są przeglądane na bieżąco w ciągu kilku sekund. Czas średni. No Ty. tak, tak. No przecież jeśli, jeśli ktoś jest, ma w obserwowanych jeden z redaktorów no to, to i, i zajrzy akurat, no to szybko przejrzy, prawda? A taki są artykuł? takie edycje, które je, sprawiają jakiś problem, tak? Bo trzeba gdzieś głębiej zajrzeć na przykład i to wtedy leży tygodniami, tak? Miesiącami czasami. No, no. Oczywiście. Ale jeszcze, tutaj Natalia też, jeszcze zwróciła uwagę. A jeszcze mega Aha. problem jest taki, że niektóre po prostu y, y, działki tematyczne zostały napisane, potem zostały porzucone i nikt merytorycznie y, nad tym nie czuwa i jest takie, y, takie, takie poczucie w, wśród niektórych y, redaktorów, że jeżeli nie wiem, o czym jest mowa, to nie oznaczam, nawet jeżeli nie widzę wandalizmu takiego prymitywnego, nie widzę wulgaryzmu, ale nie rozumiem, na czym zmiana polega, więc nie, nie, po prostu nie oznacza. No bo ona może I być wandalizmem W ten przecież. sposób na nie. przykład literatura średniowiecznej Japonii bywa prawdopodobnie szybko przejrzana. Jeżeli w ogóle ktokolwiek już tam napisze, załóżmy, to Teukros to obrobi. Natomiast powiedzmy mitologia germańska, o już nie. No tak, bo tutaj. I, i, mhm. I dlatego są też takie zwały właśnie po pierwsze edycji trudnych, po drugie e, artykułów, które normalnie nie mają żadnego opiekuna, nikt ich e, i nikt nimi się nie interesuje. E, ci, którzy je napisali, już odeszli, e, jak ja to mówię, zmartwili się, zdezaktywowali nie ma. Ale powiedziałeś o tych zmianach, które czekają na przejrzenie, mimo że znaczy, że ludzie nie przeglądają, bo nie znają się na temacie, w związku z tym nie chcą przeglądać, mimo tego, że to prawdopodobnie nie jest taki oczywisty wandalizm. I wydaje mi się, że bez znajomości jakiejś, chociażby powierzchownej tematu, nie da się ocenić, czy pewne, czy nie zmiany, czy pewne zmiany nie są wandalizmem. No tutaj jest ten problem właśnie, który... Takie niemerytoryczne podchodzenie do haseł kończy się tak, jak zarzuciły nam wiadomości TVP kilka lat temu, że istnieje u nas artykuł, opisujący zasłużonego bodajże lubelskiego policjanta, który jest stuprocentową fikcją od A do Z, jako artykuł, że taki policjant nie istnieje, nie istniał. Więc przeglądanie pod kątem tylko oczywistych wandalizmów może się później taką czkawką odbijać. No dokładnie. I potem kto by chciał taki, kto by chciał odpowiadać za przejrzenie takiego artykułu, prawda? Bo to wszystko widać. Więc to tutaj Natalia też pisała właśnie o tym, że, że właściwie no nie ma obowiązku znać tematu, żeby przejrzeć artykuł, trzeba po prostu zobaczyć, nie że. ma. Że bo nie, nie ma, ma, bo po prostu to jest, tak. to jest oczywiste, to jest napisane wprost, że nie ma. Natomiast y, społeczność ma taką tendencję, że do rzeczy nienapisanych dorabia sobie jeszcze bardzo dużo tego, jak należy czytać y, pisany tekst i i to, to, co jest dorobione jest między linikami. E, jakieś nasze e, nawyki Zbiera, <za, <za. zbiorowe i tak dalej, i tak dalej. I e, teoretycznie nie ma obowiązku. Praktycznie mało kto się wychyli. A jeżeli się wychyli, to na przykład e, się okaże, że popełnia błąd, e, zostaje raz upomniany, drugi raz upomniany, jest jakaś frustracja i tak dalej. No właśnie, ale jest jakaś jasna definicja wandalizmu, czy, czy ona jest Oczywiście. właśnie rozszerzana? Moim Oczywiście zdaniem ona zda. jest bardzo niejasna, dlatego że odnosi się do intencji. To znaczy, no dobra, inaczej. Jest, jest definicja wandalizmu, którą można zapamiętać i powtórzyć w nocy północy, północy. Generalnie jest definicja. Czy ona jest łatwo stosowalna do wszystkich sytuacji? Może niekoniecznie. Ale jest generalnie taka definicja, że wandalizm to jest przede wszystkim zmiana dokonana raz świadomie, dwa w celu obniżenia jakości Wikipedii. I w złej wierze. Także, także, no w złej wierze, dobra, ale to jest jakby tak patrzeć, nie wiem, mówiąc językiem karnistów, to jest zamiar bezpośredni, czyli wiem co robię, godzę się z tym skutkiem, chcę zrobić coś, coś złego. I e, wydaje mi się, że też jest jedna taka rzecz, że e, dużo ludzi e, rozszerza tą definicję, e, e, rozumiejąc przez wandalizm każdą e, edycję, która nie była jakaś. Znaczy, która była nieporadna, e, która bardziej coś zepsuła niż pomogła, przynajmniej tak mi się wydaje. Była pomyłką, e, też, bo też się zdarzało. Była pomyłką i tak dalej, i tak dalej. I, i naraz się okazuje, że z jednej strony redaktorzy nie tylko oznaczają wandalizmy, z drugiej strony nie wiadomo co to jest wandalizm. I, I sytuacja pomyślana jako bardzo kolorowna robi się taka właśnie, taka no już w tym momencie trochę rozmyta. No właśnie, ale są, są i tacy redaktorzy, którzy bardzo wąsko pojmują wandalizm i są tacy, którzy zamierzają przeglądać, sprawdzać źródła i tak, dalej, i tak dalej, prawda? Więc no to też społeczność tak, no, przykład, sama no, decyduje. Należy to. do tych, którzy, uważ, którzy uważają, że nazwanie czegoś, co nie jest ewidentnym, ewidentnym wandalizmem, że jest to wandalizm, jest dużo gorszym postępkiem, niż popełnienie takiej edycji. Mm -hmm, mm -hmm. Według mnie to wprowadza dużo więcej złej e, krwi, mm -hmm. do, złych emocji do, do współpracy, niż zrobienie takiej edycji. Bo jeżeli nawet widzisz taką edycję, no to dobra, anulujesz ją albo poprawisz, albo coś. Natomiast jeżeli pójdziesz do kogoś z, z tym, na przykład do autora tej edycji i powiesz, powiesz mu ty wandalu, no to w tym momencie fakt e, wykracza już poza twój własny mózg i, i staje się taki bardziej społeczny i wtedy ta społeczność już klapie, bo, mhm. bo, bo się okazuje, że, że odbierasz komuś na przykład dobrą motywację. No tak, no, ale to, to jest temat e, e, też na inną, dłuższą dyskusję i też być może e, te zmiany, oczywiście to można każdy jak gdyby sugerować, żeby wandalizm bardziej doprecyzować albo albo mniej, albo go po prostu stworzyć szczelniejszą definicję, ale może nie jest potrzeba wcale. Znaczy wydaje mi się, potrzeby. że ta definicja wandalizmu może zostać, tylko raczej bym zmienił definicję przeglądania, tak, że mhm. y, moim zdaniem przeglądanie, przeglądanie odwołujące się do wandalizmu nie wystarczy, bo definicja wandalizmu jest intencjonalna. Mhm. Więc raczej w przeglądaniu widziałbym, wyłapywanie najprostszych błędów, tak? Nawet nieporadnych Ale edycji. Ale to, to nawet nie w intencji tkwi ten, ten, ta, ta, ta, ta trudność. Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, czy to chodzi o edycję, przy której ta intencja jest ewidentna, czy nieewidentna. Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do tego, czy ktoś mógł popełnić tą edycję celowo, to to nie jest wandalizm według mnie. No Na tak, tym, według tej jeżeli, definicji tak. E, mhm. W tym momencie sprowadzam wandalizm do, do wandalizmu najbardziej prymitywnego. No tak, ale, ale wydaje mi się, że to e, z perspektywy tej takiej właśnie dobrej współpracy w społeczności jest najlepsze. Z drugiej strony, z perspektywy e, wiarygodności tego, co zostało przyklepnięte jako wersja przejrzana, nie jest takie najlepsze. Ale z trzeciej strony, nie mylmy wersji przejrzanych ze zweryfikowanymi które celowo nie zostały wprowadzone, mimo że technicznie są możliwe. Okej, okay, ale to też jest temat na dłuższą dyskusję, no właśnie, tu pełna lekcja. Skończmy ten temat, bo została nam <grym> minuta do końca, a obiecaliśmy Krzyśkowi, że nam, znaczy i nam obiecaliśmy, że coś o sobie opowie, także zapraszam cię Krzyśku, powiedz nam co robiłeś, co robisz, czym się zajmujesz, jakie jest twoje hobby. Moje hobby główne to oczywiście Wikipedia. Tak się jakoś złożyło od... O, z górą <śmiech> 10 lat. No, no. Matko Święta, jak ten czas leci. A tak poza tym, to jestem dziennikarzem. Pisywałem do różnych redakcji. Zresztą zaktualizowałem ostatnio swoją notkę na polskiej Wikipedii na stronie użytkownika, także można mnie wyszukać. User Hollywood. Przez dwa te na końcu. Pisywałem i dla dużych, więcej dla małych redakcji. Takich, które podejrzewam, że nikt szerzej nie zna. Głównie się utrzymuję teraz z własnej firmy, którą prowadzę, małej agencyjki dziennikarskiej, więc piszę dla różnych tytułów korporacyjnych, jakieś tam raporty, nie raporty. A każdą wolną chwilę poświęcam na Wikipedię, na czytanie, na pisanie, głównie angielskojęzyczną. To już w 2003 roku trafiłem na angielską Wikipedię i tak już zostało. Nie wiem, ile nam czasu zostało, ale chciałem jeszcze taki mały apel, bo swoją rolę jako rzecznika, rzecznikiem jestem raptem tam od tygodnia, czy jakoś tak, natomiast e, swoją rolę rozumiem między innymi tak, że mam być taką, jak już wspomniałem, centralą telefoniczną dla wszystkich projektów, więc prośba do wszystkich, jeśli organizujecie cokolwiek związanego z Wikimediami, to dajcie znać, naprawdę. Ja parę godzin dziennie siedzę nad tym, żeby rozesłać informację prasową do różnych mediów o tym, że coś się w naszym świ świadku dzieje, tylko muszę o tym wydarzeniu wiedzieć, a bardzo często jest tak, że dowiaduję się w ostatniej chwili albo w ogóle nie wiadomo, no bo to przecież lokalne. Kurczę, ja do lokalnych też mam kontakty, także informujcie i może coś razem wspólnie fajnego wymyślimy. Zapraszamy. Bardzo nam się przyda taki kontakt na stronie wikimedia.pl w linku kontakt na pewno będzie można znaleźć mimo, że strona będzie się zmieniać poważnie tak jak słyszeliśmy to tam na pewno ten kontakt będzie można znaleźć to co? Ju... Ja już chyba kończymy, bo już nam się czas skończył, już ponad 45 minut rozmawiamy Dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę, zapraszam do pobierania audycji ze stron nowiny.wiki podcast Nowiny.podcasty.info. A jeśli jeszcze dodacie do tego adresu slash i notatki, notatki, to tam można zobaczyć na bieżąco nad czym pracujemy i co będzie w kolejnej audycji. Tam I też można dopisać. komentować. Można też dopisać, bo to jest rodzaj Wikipedii googlowskiej, taki można powiedzieć, bo jest udostępniona publicznie, każdy może tutaj edytować. To coś, coś podobnego, nie? <grych> Jak w Wikipedii. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu tutaj Krzyśka Machockiego, który jest naszym rzecznikiem prasowym stowarzyszenia. Dzięki serdeczne. Marek Mazurkiewicz w studiu. Dzięki. Wojtek Tadeusz Mężyk, który już chyba nam zniknął wcześniej. Dziękujemy Ci bardzo w każdym razie. Zniknę A, na jest. chwilę, ale jestem. No to Do widzenia. Dziękujemy za zestawienie i umawiamy się w tygodniu na jakieś tam omawianie. Szymon Grabarczuk w Lublinie. Dziękujemy Ci bardzo, Szymon. Dzięki. I Wojciech Pędzich w Gdańsku. Dziękuję serdecznie. A także Michał Lazowik, który wprawdzie się nie połączył, ale cały czas tutaj z nas słuchał, więc też mu dziękujemy za słuchanie. Przypomnę, że można sobie obejrzeć... Przyszły Łazowik, ale to jest jego... Łazowik, tak. przepraszam, Łazowik, Michał Łazowik. Można nas słuchać na żywo w soboty po godzinie 12. Na kanale YouTube można też tego słuchać, tego, tego nagrania, ale w naszym strumieniu wikiradio.org. On w tej chwili jest tam na głównej stronie do uruchomienia, więc można go łatwo odpalić. No i cóż, i nagrania wszystkie poprzednie są dostępne również na stronie nowiny.podcasty.info. To wszystko w takim razie. Dziękuję. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.